Witamy wszystkich bardzo serdecznie, wybiła godzina 11, więc skłania się audycja Masz Życia, Adam Berdzik, Miłosz Szymczak, jak zwykle w Masz Życia rozmawiamy o grach wideo i nadchodzi powoli czas podsumowań to jest dość oczywiste, bo koniec roku, prawie grudzień z zapasem, więc trzeba nawet trzeba, myślę, że gdzieś jakieś rzeczy zebrać w jedno miejsce i sobie powiedzieć na przykład o tym, o czym mówimy w tym tygodniu. No, czyli o tym, co nie do końca w tym roku się udało, czyli o grach, które albo się bardzo zało sprzedały, albo nie do końca spełniły oczekiwania zarówno graczy, jak i ich deweloperów. A czasami i to, i to. A najczęściej i to, i to. Także jeśli jesteście ciekawi, co w tym roku deweloperom się nie udało, to zostańcie z nami do południa. Zapraszamy. Microsoft łatwego życia nie ma, bo oczywiście jak wszyscy wiemy w tym roku jednak główną dominację jeśli chodzi o konsole i gry wydawane na konsole, no to jednak przejął Sony ze swoim Spider-Manem, genialnym Spider-Manem, z genialnym God of War, tak, z, z Red Dead Redemption, chociaż to prawda tu się pokazało na dwóch konsolach. W każdym razie w tym roku zwycięzcą wojny konsol na pewno można nazwać PlayStation, a nie Microsoft, bo Microsoft miał w tym roku dwa ważne, wydawałoby się, że ważne ekskluzywy, które sprawią, że Microsoft przynajmniej w Polsce trochę bardziej wróci na tą mapę, czy właściwie będzie mógł nawet w stanie nawiązać walkę z PlayStation 4. Tymczasem obydwa tytuły okazały się niestety no porażkami. No to nie jest unikalne akurat dla tego roku, Microsoft od dawna ma problemy z ekskluzywami, jeżeli można to nazwać problemami, bo może jest tak, że szefowie Microsoftu nie idą w, ten, w tym kierunku, nie chcą mieć ekskluzywów, a raczej dążą bardziej w tym kierunku, żeby e, mieć ten crossplay u siebie, żeby gracze mogli korzystać z jednej gry i na komputerach, i na konsolach i ogólnie, żeby było fajnie. No niestety, w tym roku im to nie wyszło, mówimy o dwóch tytułach, które bardzo, bardzo ja osobiście na obydwa bardzo liczyłem e, i obydwa bardzo mnie rozczarowały. Mówię oczywiście o Sea of Thieves oraz e, State of Decay 2. O Sea of Thieves już żeśmy kiedyś wspominali, e, właśnie w bardzo podobnym kontekście. No dzisiaj jesteśmy prawie rok, niecały rok po premierze. E, gra zmieniła się bardzo, twórcy naprawdę e, mocno starali się e, naprawić te błędy, czy właściwie dodać jakąkolwiek zawartość, bo to był główny zarzut graczy, jeśli chodzi o Sea of Thieves. I tej, rzeczywi tej zawartości rzeczywiście jest więcej ale graczy z powrotem do siebie chyba nie udało im się przyciągnąć. To pierwsze wrażenie, e, czyli ten tydzień rozgrywki, kiedy wszyscy chcieli spróbować, no i po tygodniu właściwie wszyscy stwierdzili, że nie za bardzo jest to robić. jak na przykład e, PUBG czy Fortnite, które mają wsparcie ciągłe, gdzie content, zawartość jest dodawana na bieżąco, Sea of Thieves Raczej ukazało się jako tytuł jednorazowy, który e, może tak jak Nintendo to robi obecnie ze swoimi e, flagowcami, że może dodać jeszcze gdzieś tam po drodze jeden czy dwa, może trzy dodatki, ale no to niestety morzu m, tych złodziei nie pomogło. Niestety morzu złodziei nie pomogło, chociaż podobno warto teraz zagrać. Jeśli już kupiliście grę i żeście ją porzucili, e, to może warto do niej wrócić, ale żeby wydawać pieniądze na podchoinkę, to może niekoniecznie Sea of Thieves. I zresztą podobnie jest the State of the 2 czyli gra, która pozwala nam, jakby założyć i biegać po świecie pełnym zombie, taki troszkę survival, troszkę, e, była też tam elementy budowy bazy, trochę RPG, także na papierze to wszystko wyglądało e, naprawdę fantastycznie. No tymczasem dostaliśmy produkcję, no nie chciałbym powiedzieć niedokończoną, bo wydaje mi się, że ona była dokończona, tylko kiepską. No to nie jest tak, że to jest jakaś całkowita nowość, bo w dwójka dwójkach to tyle sugeruje, że mieliśmy State of Decay wcześniej. Które było całkiem niezłe, właśnie dlatego byłem w szoku, bo jedynka była, może niewybitna oczywiście, ale była więcej niż poprawna, była dobrą grą. Tak, ale miała to nieszczęście, że wyszła w okresie, kiedy tych gier były setki chyba wtedy wydawanych. No tak, zombie... taka była moda na zombiaki. W każdym razie State of Decay 2 na trailerach i w materiałach prasowych jawiło się naprawdę jako no nie chciałbym powiedzieć rewolucji, ale znaczący skok do przodu, jeśli chodzi o serię State of Decay. No niestety, kolejny raz Microsoft, albo potraktował to po macoszemu, ja nie do końca jestem pewien, bo chyba co, przyszedł do niego deweloper i powiedział, słuchajcie, mamy tą grę, no ktoś w Microsoftie musiał w nią zagrać, powiedział, tak, to jest fantastyczne dzieło, oddajmy to graczom, bo na pewno będą zachwyceni. No ja nie wiem, jaki człowiek grając tą grę mógłby pomyśleć, że ktokolwiek byłby nią zachwycony. No, ale Microsoft poszedł może po do głowy, albo może na zakupy, no bo przejął kolejne studia growe i być może w przyszłym roku będzie, może nie w przyszłym, ale na pewno za dwa lata jakiś efekt tego będzie. No ja nie znam jakiegoś takiego ciekawego ekskluzywa Microsoftu, taki, który miałby zostać zapowiedziany ekskluzywnie tylko na konsole Microsoftu. Nie mówimy o tym całym cosplayu, o którym wspomniałeś, czyli że gry mogą się łączyć zarówno z Xboxem, jak i z PC-tem systemem Windows. No ja takiego ekskluzywa na horyzoncie wartego uwagi, ekskluzywa od Microsoftu, no jak nie widziałem, tak nie widzę, no nie wiem, może ty masz jakąś wiedzę na ten temat tajemną. Nie, na razie nic mi się nie przypomina, co Microsoft mógłby, mógłby zapowiedzieć, ponieważ on, jeżeli już coś tworzy, to jednak ma większość platform. Dajmy od takiego Minecraft'a, który zresztą już wcześniej był wieloplatformowy, no i po zakupie od Microsoftu jeszcze więcej sprzętów objął, więc być może Microsoft nie idzie tą drogą po prostu. No tylko właśnie, jaką drogą idzie ten Microsoft w takim wypadku? No bo nie ekskluzywy ewidentnie, bo widzimy, że z tymi od lat jest bardzo kiepsko, a te, które wydają no to już mogliby w ogóle nie wydawać. No tak, bo... dobrych gier też nie ma, to nie ta, nie ta strona. N nie ma dobrych gier, nie ma dobrych ekskluzjów, a jak są dobre gry, to są dostępne i na pc i na PlayStation, jeśli chodzi o konsole PlayStation w Polsce jest zdecydowanym e, liderem. Może Także... chodzi o tego Xboxa X, który daje nam super grafikę w tych grach, które jednak wychodzą na wszystkie platformy. No właśnie, dokładnie. Właściwie jedynym interesującym chyba ekskluzją Microsoftu jest najnowsza Forza, która zbiera faktycznie bardzo dobre oceny, no ale no to, to jest tylko właściwie jedna gra, samochodówka, wydaje mi się, że dosyć e wąski jest grono odbiorców takich gier tak, wyścigowych. Tak, chyba tych, którzy właściwie mają już kierownicę do tych sprzętów. Albo po prostu, którzy kochają gry wyścigowe i nic więcej. Wtedy może faktycznie Xbox jest dobrym, czy właściwie, no, Xbox, czy granie na pececie jest dobrym wyborem, no ale og ogólnie, jeśli chodzi o takie ekskluzywy, to Microsoft leży i kwiczy, mówiąc bardzo kolokwialnie. No niestety, tymczasem myślę, że nie tylko Microsoft zaliczył takie mniejsze lub większe wpadki w tym roku, bo są inni deweloperzy, którzy również się nie popisali i o nich opowiem za chwilę niestety nie udało się Polakom w tym roku sprzedać, a może udało się sprzedać, ale utrzymać przy sobie graczy w przypadku kilku tytułów. Może zaczniemy od tego chyba najgłośniejszego polskiego tytułu w tym roku bym powiedział, ale tak. takiego, który najbardziej działa na wyobraźni. Jeszcze Frostpunk był w tym roku, który był zdecydowanie sukcesem zarówno sprzedażowym, jak i, jak i chodzi o opinie graczy. Dlatego, dlatego o nim nie mówimy. Dlatego właśnie o nim nie mówimy, ale równie popularna, równie ważna, równie głośna na zachodzie gra co Frostpunk z Polski. To jest gra, studia The Farm mówimy oczywiście o World War III. Nie jestem pewien, czy wszyscy w ogóle byli świadomi, że jest tytuł z Polski, chociaż jeżeli ktoś zauważył tę Warszawę jako jeden z poziomów, to mógł się szybko domyślić. No i trzeba dodać bardzo ładnie otworzoną Warszawę, tak? Pałac Kultury, Złote Tarasy, dworzec Centralny, faktycznie czujemy się, jakbyśmy faktycznie w tej Warszawie byli, także dla polskiego gracza to na pewno był plus. No i co do dużo mówić, oczywiście największe zainteresowanie World War III było w Polsce, no bo tak jak wspomniałeś, tutaj lokalny patron patriotyzm, tak nasi robią konkurenta Battlefielda, bo tak się o e, World War III e, mówi, no i o ile sprzedażowo było naprawdę fantastycznie, Farm The Farm 51 mówiło się, żeby wyjść na swoje, żeby móc kontynuować pracę, musieli sprzedać około 200-250 tysięcy kopii. Tymczasem Steam Spy podaje, że udało im się sprzedać ponad 300 tysięcy kopii. No i to pewnie jeszcze będzie się ciągnęło po jakichś promocjach, po jakichś bandlach, więc... Gdzieś pewnie jeszcze się pojawi, tylko że Farm po prostu kompletnie nie udźwignęło premiery tej gry. To jest dziwne, no bo już tyle razy się takie rzeczy zdarzały, nawet przy premierze Diablo 3, że możemy pomyśleć kurczę wiecie ile ma się preorderów, ile się można spodziewać za, za, zakupionych egzemplarzy w dniu premiery, a mimo to nie jesteście w stanie dostarczyć infrastruktury, która pozwoliłaby tym wszystkim graczom w dniu premiery na grę. No niestety, jeśli pamiętacie premierę, premierę właśnie World War 3, to być może sobie przypominacie, że miała być premierę na godzinę 19, potem farm powiedział, że jednak się nie wyrobią na godzinę 19, będzie o 20, o 20, potem o 21, w końcu udało mi się odpalić grę o 22, no i tak jak wspomnieliśmy, 300 tysięcy osób, które kupiło grę, no niech połowa nawet spróbuje od razu w sekundzie, kiedy gra jest dostępna, spróbować się połączyć z serwerami. No i niestety no, no nie, nie, dało się, nie dało się połączyć z grą, tak. dużo ludzi zaczęło na Steamie bardzo, bardzo pisać komentarze negatywne, tak to się nazywa review bomb, czyli atakować jakby recenzjami na oficjalną stronę Steama tej gry, mówiąc, że jest, że jest niedobrze, dając łapki w dół, nisko oceniając tytuł właśnie ze względu na to, że no, w ogóle nie mogli się połączyć z serwerami no niestety nie udźwignęło tej swojej popularności, być może niespodziewanej studio i może za to troszkę punktować, na szczęście e, raz, że gra już działa, więc można grać normalnie. Oczywiście jest to też efekt tego, że nie wszyscy teraz e, w tę gry grają, skoro już się... No, jej... mało powiedzieć nie wszyscy. Jak mamy <śmiech> 300 tysięcy sprzedanych kopii, to Steam Spy, czyli dosyć wiarygodność trudu, ale trzeba pamiętać, że niepełne, oczywiście niepełne, ale e, dosyć, e, dosyć blisko oddające realia rynku, no mówi, że w obecnie, jeśli znajdzie się tysiąc osób e, bawiących się jednocześnie w World War 3, e, to jest bardzo bardzo nieźle. Przypominam przy 300 tysiącach sprzedanych kopii, czyli właściwie no, spadek graczy jest e, no, ogromny. Pieniądze co prawda zostały zarobione, no bo grę 300 tysięcy os osób kupiło, no ale jest problem z tym, żeby tych graczy przy World War 3 utrzymać. Ogromny problem. Okej, okay, czyli gracze są troszkę niezadowoleni, ale mamy pieniądze, mamy nawet całkiem fajną grę, więc studio może iść do przodu, pytanie czy dobrze to wykorzysta, no to już jest kwestia przyszłości. Ja bardzo trzymam za nie kciuki, bo World War 3 już tak patrząc totalnie obiektywnie to jest bardzo dobra gra, Nie, nie, wybitna, nie wybitna, ale naprawdę za taką cenę, bo kosztuje raptem 100, 100 zł w early accessie, to ciekawszego shootera moim zdaniem nie znajdziecie, no i ten polski smaczek, który też jest oczywiście istotny. Drugą grą, jaką powiemy bardzo szybciutko to jest polski indyk pod tytułem My Memory O Was. Tak, gra, która opowiada losy rodzeństwa w czasie wojny, oczywiście nie ma tutaj wspomnianych konkretów, nie ta relacja historyczna, ale wiadomo, że chodzi mniej więcej o drugą wojnę światową. Tak, niemieckiej I o... okupacji i Polski. Tak, mniej więcej tak to można wyczuć na podstawie klimatu tej gry, niestety mimo, że gra jest bardzo przyjemną przygodówką, naprawdę bardzo klimatyczną, ładnie wykonaną, e, bo grafika jest świetna, no to jednak nie sprzedała się e, nawet... E... No pamiętam, pamiętasz, że spotkaliśmy się na PGA i rozmawialiśmy o tym wspólnie, że takie przecieki wśród deweloperów na PGA krążyły, że firmie zdaje się to był drugi dzień po premierze albo pierwszy dzień po premierze, już dokładnie nie pamiętam udało się sprzedać raptem tysiąc kopii. No to jest y, nawet na grę taką stworząc z jedną osobę na indyka jakiegoś to tak jest bardzo mało. To jest tragiczna niż właściwie to, ja po, powtórzę oczywiście, to mówimy tylko o plotkach dosyć wiarygodnych, ale jednak nie są to w 100% sprawdzone informacje. W każdym razie w kuluarach na PGA mówiło się, że być może nawet studio, które stworzyło My Memory o Was, no będzie zmuszone zamknąć swoje podwoje, no bo po prostu gra nie sprzedała się w takiej ilości, jaka pozwalałaby, już nie mówię o rozwoju firmy, ale utrzymaniu, zapłaceniu pracownikom. Także tam Podobno wśród deweloperów no jest dramat. Jest dramat. Szkoda, bo gra jest teraz, że polska. Dwa, że faktycznie bardzo fajna. Takie trochę myślę, że mm, ja bym ją porównał może do Valiant Hearts. Tak, Też, najlepiej do Valiant Hearts, dokładnie. Tak, w polskim wydaniu naprawdę ciekawa rzecz. No i jeszcze y, jedna rzecz z Polski, o której może nie powiemy w tej chwili, ale za momencik. Teraz powiemy sobie o grze, która swój żywot również zaczynała w grze. To może jest takie dosyć nietypowe, ale jeśli graliście w Wiedźmina 3, a zakładam, że graliście, bo, bo w Polsce to jest gra numer jeden i na długie, długie dziesięciolecia będzie grą numer jeden. Ma zawsze w serduszku? Zawsze w serduszku Wiedźmin. E, I w Wiedźminie bardzo popularna stała się minigierka wewnątrz Wiedźmina. Mówię oczywiście o Gwincie. E, swego czasu CD Projekt zdecydował, że będzie rozwijał ten tytuł osobno. E, dostaliśmy multiplayer, po prostu mogliśmy sobie pograć po sieci i całkiem niedawno e, pokazała się kampania fabularna, karciana fabularna e, kampania, czyli Thronebreaker. Tak, ja myślałem, że to będzie ca cała ta historia z Gwintem takim trochę zapychaczem w oczekiwaniu na Cyberpunk, który ma wyjść w roku 2077. E, to oczywiście żart tymczasem, e, Gwint e, z takiej... On bardzo długo był w becie, oczywiście tylko w trybie multiplayer, coś jak e, Hearthstone. A tu nagle informacja, że jeszcze równolegle do tego pokaże się wersja całkowicie fabularna, która troszkę podobna przypomina Herosów. Ja osobiście nie miałem możliwości jeszcze zagrać, ale no ona jest bardzo fajna, bo raz, że jest umieszczona w świecie Wiedźmina. Są bardzo ciekawe historie. I jedna ciekawa rzecz, że oczywiście tam wiele różnych punktów Yy, zalicza się w ten sposób, że oczywiście gramy partię gwinta, ale co ciekawe można je po prostu pominąć, żeby korzystać z samej już tylko fabuły. Także wydaje się, że pomysł naprawdę ciekawy, yy, znaczy nie, pomysł naprawdę ciekawy, interesujący, zwłaszcza właśnie ten, ten motyw fabularny, yy, gdzie poznajemy inne troszkę historie niż w przypadku gry Wiedźmin 3. Wiedźmin 3. No i kolejny raz Steam Spy podaje nam, że gra sprzedała się no, no, między 20 a 50 tysięcy kopii, czyli dla takiego studia jak CD Projekt Red, które sprzedało Wiedźmina w dziesiątkach milionów kopii, no jednak e, trzeba uznać, że projekt e, tego Tronbakera no nie do końca chyba wypalił. Patrzymy tutaj jeszcze obecnie, dzisiaj na przykład w dniu dzisiejszym na Steamie mogliście spotkać 1600 graczy e, no. online, czyli no jest tutaj lekki chyba, niedosyć na pewno, jeśli byśmy mieli dostęp do danych na przykład Hearthstone'a, no, ale Blizzard nie, nie, nie specjalnie się dzieli, ale no to chociażby wystarczy zobaczyć na Twitchu czy na YouTube'a, że no gra dużo więcej ludzi ogląda, dużo więcej Myślę, ludzi. że tyle to jest streamów na Twitch'u, jak nie mniej więcej. Dokładnie, pewnie. tyle może być streamów, co, co graczy. Także tutaj niestety CD Projekt Red, no ja jestem ciekawy, co oni dalej zrobią. Wydaje mi się, że już nie mają za bardzo wyjścia, muszą tą, tego gwinta E, rozwijać. A muszą, nie muszą. To była oczywiście równoległa kampania fabularna dla jednego gracza. E, to mogą właściwie już spacer te straty zamknąć i dalej iść w stronę e, no, multiplayera, który już jest pełnoprawną e, grą od tego roku i który, który może kiedyś tam powiedzmy zagrozić. Z takim Ale co tym... uważasz, że CD Projekt jest po prostu w pewnym momencie zaora gwinta mówiąc kolejny raz kolokwialnie i porzuci ten projekt całkowicie, nie będzie go rozwijał i... Tylko Cyberpunk już teraz na tapetę wejdzie, po tym, no niech się mówi, nie, może nie fiasku, no ale jednak nie do końca udanej e, premierze i nie do końca udanej, może nie tyle co grze, ale fani ostatecznie w takich ilościach, jakich CD Projekt by chciał, to na grę się nie rzucili. No, nie wiem, myślę, że ma cały czas szansę, przede wszystkim dlatego, że gracze sobie chwalą w do Hearthstone'a większy wpływ na rozgrywkę. W Hearthstone'ie jest dużo rzeczy losowych, tutaj faktycznie taktyka i strategia robi różnicę i gra jest cały czas udoskonalona, mechanika jest bardzo często poprawiana, chociaż od czasu kiedy gra Wyszła ze statusu bety już troszkę mniej Więc cały czas wszystko idzie w kierunku takim Aby graczom gra się jeszcze bardziej podobała Oczywiście mamy już zamkniętą mechanikę Więc nie można tu za dużo kombinować Ale cały czas można prowadzić tę grę w stylu sezony W stylu dodatki I tak samo jak robi to Blizzard Ile oczywiście będą chętni na ten tytuł Żeby w ogóle grać i chętni na te dodatki Ale dobrze, że wspomniałeś o Blizzardzie, Bo Blizzard w tym roku naprawdę włożył sobie stopę w usta i... Co? Nie znam tego określać. że po prostu strzelił sobie w kolano. Tak, albo strzelił sobie w kolano, w kolano <laughs> dokładnie. E, w każdym razie podczas bliskonu zdarzyła się rzecz... chyba nie jest jeszcze wcześniej na żadnym poprzednim bliskonie, ale to za chwilę... Nie, powiem. myślę, że była widziana taka rzecz. To było, kiedy Rockstar ogłosił Ping Ponga, Rockstar? tak? Nie wiem, czy pamiętasz tę sytuację. Rockstar ogłosił Ping Ponga. Wszyscy czekali na kolejne GTA, a tutaj Ping Pong. Tego nie pamiętam, ale wydaje mi się, że Blizzard w topę zaliczył większą i powiemy sobie o niej o za chwilkę. Blizzard robi swoją własną imprezę z roku, o nazywają BlizzCon, czyli można powiedzieć, że taki konwent fanów Blizzarda. Jest on w formie fizycznej, można też sobie załatwić bilet na oglądanie streamów na żywo. No i tutaj oczywiście w tym roku czegoś spodziewano? Spodziewano się Diablo 4. no no przynajmniej Diablo 2 Remaster, zdaje się. No, Również to to róż, wielu tak. graczy czekało, ale faktycznie e, że dużo było też mówione. Przed samym bliskonem Blizzard dawał nam do zrozumienia, że tak coś dużego się dzieje, e, że będzie będzie jakaś fantastyczna rzecz. Może Diablo, ludzie mówili, może kolejny Warcraft, ludzie mówili no naprawdę e, spekulacji, spekulacji nie było końca. No i rzeczywiście e, clue programu Blizzard już praktycznie będzie chciał kończyć swój blisko. Najważniejsza konferencja, w której mówią o tym co nowego e, dla nas przygotowali. Tak, było o wszystkich grach po kolei. Było o Overwatchu, było o StarCraftie, było o Herzogie. Wszystkie gry, wszystko przeleciano do, do końca. Nawet ogłoszono e, remastery Warcrafta 3. No i czas na Diablo. No i czas na Diablo. Wychodzi pan producent wykonawczy na scenę i mówi, że mamy dla was nowe Diablo, tłum szaleje Diablo Immortal i potem w kolejnym zdaniem mówi, że na platformy mobilne Czyli tak jak wspomniałeś, Diablo i Mortal, no i wydaje mi się, że każdy, kto jest choć trochę zainteresowany grami, to na pewno gdzieś w sieci spotkał się z takim filmikiem, w którym już dwa teraz legendarny, sławny pan w czerwonej koszulce, przychodzi do mikrofonu podczas sesji Q&A, czyli kiedy Blizzard odpowiadał na pytania swoich fanów, no i się pyta ich, czy ta prezentacja to jest jakiś spóźniony żart prima Aprilisowy tak, to jeżeli były takie mamy, na przykład bohaterowie ogłoszeni na bliskonie, i był bohater do Overwatcha, bohater do Hotca i był pan w czerwonej koszulce no i pan w czerwonej koszulce absolutnie e, pozamiatał, to była, ja kiedy wspomniałem przed chwilą, że to była pierwsza taka sytuacja, jaką słyszałem, to miałem na myśli to że Blizzard został wygwizdany na swojej własnej konferencji, tak, to się nie zdarzało chyba, tego jeszcze nie było i chyba to bardzo pokazało jak gracze Blizzard'a, a w dużej mierze to są gracze pc PeCetowi jednak, to tu dużo mówić, tak Diablo, e, czy Overwatch Watch czy StarCraft, no to co są gry... Albo na Switcha nie ma. No, nie ma na Switcha, ale to tak jak mówiłem, bo switch to nie do końca pełnoprawny sprzęt do grania. Ale to tylko moja opinia. opinia. W każdym razie został wygwizdany faktycznie Blizzard, to się jeszcze nie zdarzyło, a potem zamiast próbować załagodzić sytuację, bo jednak zobaczyli, że faktycznie ten facet z czerwonej koszulce wywołał ogromne poruszenie w internecie i wszyscy mu bili mu brawo, to powiedzieli, ale czemu się w ogóle nas czepiacie? Przecież wszyscy macie komórki. No, i ludzie wtedy w ogóle facepalm. No, drogie Diablo, kiedyś, drogi Blizzardzie, kiedyś robiliście naprawdę gry dla graczy i byliście właściwie tam, gdzie teraz jest wtedy Projekt Red, czyli studio takie na piedestale, w takim panteonie studiów, właściwie można było powiedzieć, że się znajdowaliście. Teraz wszyscy wam zarzucają, trochę chyba słusznie, że robicie skok na kasę, bo Diablo Immortal jest przygotowany przez chińską firmę która już grę bardzo podobną, czy właściwie identyczną e, zrobiła, mamy nawet kilka takich ludzie gier, wskazywali, gier że, gier. że właściwie Blizzard tylko podmienił asety, czyli podmienił tylko wygląd tych e, postaci, że animacje zostały to samo, że menu zostało to samo i właściwie mamy, Blizzard wypuszcza grę, która, ja, przepraszam, Blizzard wypuszcza Diablo, który jest klonem chińskiej gry. No to w te strony chyba jeszcze im nigdy nie działało. Zawsze było tak, że to Chińczycy oglądają no, diablo. To, no, no Blizzard quality, zawsze to się mówiło, <gry> że nie wypuszczamy gier nigdy, kiedy ona nie będzie tip-top e, wy wycmakana, wychuchana. No i tymczasem pokazują no, gry mobilne. Ja oglądałem dużo reakcji w internecie e, na ten temat, dużo komentarzy na ten temat. No i przepraszam, e, o ile spotkałem się z takimi, które mówią, że no, kiepsko, kiepsko, ale ten Immortal gra się w miarę przyjemnie, powiedzmy, ostatecznie, bo już y, na przykład y, jeden z moich znajomych był w y, Anaheim właśnie na bliskonie i miałem okazję z nim porozmawiać. Y, no i mówił, że no, nie ma szału, nie ma szału oczywiście, no ale ostatecznie... Gra jest ok. No ale skąd to domysł, chwilę. To jest Blizzard, co będzie pełnoprawne Diablo? Będzie nowa, oryginalna. Ja już, już grał. to nie tak, są problemy. Tak, tak wiem, ale, to ale, ale mówię o tym, że dlaczego to ma być słabe. To będzie prawdziwe Diablo, z prawdziwą fabułą. To e... będzie słabe, bo to będzie na mobilki. To nie będzie pełnoprawne Diablo, to nie będzie, wiesz, kilkoaktowa opowieść, ale może może będzie, będzie kanoniczne. Będzie kanoniczne, z tym też mają ludzie problem, że wcisnęli Diablo Immortal między Diablo 2, a Diablo 3, e, jeśli chodzi o timeline, i z tym ludzie też mają problemy. Znaczy wydaje mi się, że po prostu największym, tutaj największą wtopą Blizzarda było to, że na jednej z na swojej najważniejszej konferencji, gdzie no nie wiem, wydaje mi się, że ktoś w Blizzardzie wie, że ich Core graczy, czyli ten, ten główna, główna baza graczy, to są jednak gracze PC-towi. No, tymczasem oni yy, pokazują mobilkę i są bardzo zdziwieni, że no, internet reaguje no, bardzo negatywnie, to za mało powiedziane. Pamiętam, oglądałem statystyki tego filmu, jeśli chodzi o YouTube i tam Blizzard musiał dwa razy go usuwać i wrzucać ponownie, bo stosunek lajków do Nie, dyslajków... Do ja tam pamiętam, że było 31 tysięcy dislajków na tysiąc lajków. No nie, to było wielokrotnie, ale o tym mówiłem też już wcześniej w naszej audycji, to możecie znaleźć się, się na naszym podcaście. Jest szczerze, nam została do, można powiedzieć, zgrillowania, czy jak to się mówi, do roastu, tak? I jeszcze jedna firma, jeszcze jedna gra. <sum> Kolejna wielka marka, która w tym roku normalnie tak dała ciała, że jestem w szoku, ale to za chwilkę. Kiedy myślicie o marce, czy właściwie o grach postapokaliptycznych, kiedy myślicie o jakimś pustkowiu, kiedy myślicie o bardzo dużej dowolności i fantastycznej fabule... To pewnie macie w głowie Wasteland. Pewnie macie w głowie Wasteland, ale ja bym chyba jednak zaczął od Fallouta, czyli gry no Legendarny chyba tytuł, naprawdę jakby kultowy. No, chyba się zgodzi tutaj ze mną, że niespecjalnie no, każdy, kto gra w gry o Falaucie na pewno słyszał już. No nie, nie ja już właśnie mam kolegów w moim wieku, którzy o Falaucie nigdy nie słyszeli. O no matko, to tragedia, to nie zazdroszczę. No to, nie. to mi przykro bardzo. No ale bardzo tak kultowy powiedzieć. RPG w, świetnej, w świetnym klimacie, w świetnej atmosferze, z bardzo fajną fabułą. Yeah. Tak jest i to wszystko o czym powiedziałeś czyli kultowy RPG, świetna fabuła. Eee, to się tyczy pierwszych dwóch części. To się tyczy dokładnie. Na pewno się nie tyczy najnowszego Fallouta, o którym mówimy, czyli Fallouta 76. W ogóle skąd ta nazwa, skąd ta krypta, nie wiem. Wszyscy już mi mi talecie wyjaśnienia, co się działo w Falloutach od 5 do 75. Tak, tak, dokładnie. To jest coś ala Windows 10 bez dziewiątki tymczasem. No już wszyscy byli zaskoczeni, nie wiem czy to podczas trzy 3 czy wcześniej ogłoszono, że Fallout najnowszy będzie wyłącznie grą MMO. Tak jest i do tego będziemy musieli być ciągle podłączeni jak to w MMO do internetu, bo inaczej gry nie ma, ale tak naprawdę ja akurat no, na e nie byłem, ale miałem okazję komentować, komentować tą konferencję Bethesdy i wszyscy sobie zadawaliśmy wtedy pytanie właściwie jaką grę Bethesda pokazała. No i jesteśmy teraz po premierze. Wszyscy wiemy, jaką Be grę Bethesda pokazała. Pokazała taką grę, która na Metacriticku, czyli jednej z takich ważniejszych stron, jeśli chodzi o agregację różnego rodzaju recenzji, yy, otrzymała, zdaje się, notę. 3 na 10. trzy od użytkowników, tam od krytyków jest coś między 50 a 60 chyba w tej chwili, więc to jest tragedia, szczególnie do tak dużego wydawcy, bo to jest naj, najniższa nota chyba w ogóle w historii Bethesdy. To jest ich ale... przede wszystkim najważniejsza marka, no może jeszcze Delves dokładnie, tak. ale powiedzmy równorzędne są te marki, Pani mm -hmm, e, tak. siedzi o gry no i, no i niestety Fallout 76, mający w swoim zamyśle przypominać trochę Rasta, mającym być grą troszkę survivalową, troszkę tam jest budowania. E, no fabuła... Chyba trochę leży, jeśli chodzi o tego No Tam fallouta. leży wszystko, bo przede wszystkim silnik jest ten sam, tym samym silnikiem tak klepanym jest. już od nie wiadomo jak tak. dawna. Silnik ma, już jest pełnoletni. Tak, silnik jest pełnoletni, który nigdy nie był projektowany pod gry MMO przede wszystkim, więc tu pamiętajmy. w grze nie ma właściwie NPCów, tam się nie nic... Nie ma w ogóle NPCów, jedyne NPC to są roboty, które dają nam questy. Tak, więc te questy też są typu przynieść, zanieść. Pozamiataj. I tak naprawdę jedną fajną rozrywką było coś a la Minecraft. Mieliśmy własną bazę, byliśmy panami na włościach, mogliśmy sobie postawić jakąś wielką fillę, no ale to jest troszkę śmieszne, bo wylogowujemy się i nagle to wszystko wraz z nami znika z serwera. kilka bardzo nie do końca dla mnie zrozumiałych mechanik, jeśli chodzi o e, tego Fallouta, na przykład zdaje się, że teraz to zmieniono, ale początkowo było tak, że gra nie można było jej wyświetlać w więcej niż 60 klatkach, bo szybkość ruchu naszej postaci na serwerze zależał właśnie od tego, jak dużo nasz jak szybki jest nasz komputer. Tak, widzieliśmy taki filmik, że rzeczy spadały szybciej na szybszych komputerach. Dokładne. czyli <gry> jeśli macie potężny komputer i na przykład gracie w 120 klatkach, no to się poruszaliście w teorii dwa razy szybciej niż ten człowiek z normalnym komputerem w 60 klatkach. Mieliście przewagę. <gry> Ogromną przewagę i dlatego Bethesda jakby w plikach konfiguracyjnych gry zablokowała tą możliwość. Oczywiście Raczej pierwsze co zrobili to bez jaj Nie gramy w 60 klatkach, jesteśmy graczami PeCetowymi, gramy w 120 klatkach No to prawda? widać jak ten nie jest archaiczny, że Od klatek zależy ale fizyka jaki, jaki pomysł, żeby połączyć Wydajność naszego komputera Z rozgrywką, w sensie Masz mocniejszy komputer, masz przewagę To się działo 30 lat temu, kiedy były gry na Jeszcze MS-DOSa I kiedy ludzie uruchamiając je na nowszych systemach Mieli problem z tym, że właśnie działały za szybko No ale to są lata, to jest 2018 rok Kurczę, Hej, też mówimy o falach tak jednej z najważniejszych gier RPG postapokaliptycznych, no w ogóle... Co się dzieje? No, ja rozumiem, gdyby taką grę wydało właśnie jakieś nieznane nikomu szerzej, studio z nie wiem, za naszej wschodniej granicy. Ja, Złoto zło zło uści ludzie, którzy obiecują góry, ale no to jest Bethesda, Oni za nimi stoją miliony. jeszcze Bethesda oczywiście przed samą premierą e, wypuszcza, czy właściwie na premierę wypuszcza, patrza do gry, które mają naprawić. I uwaga, uwaga, ten patch waży więcej niż sama gra. Tak, spodziewam się pewnie większych jeszcze patrzy w koszcie. Kolejna, kolejna rzecz, jaką zrobili, to zrobili tak, że jeśli zapisaliście się na betę, jeśli korzystaliście z bety, to nie mogliście jej ze swojego kompa, komputera usunąć, chyba że kupiliście pełną grę. Taka, taka sytuacja Bethesda naprawdę, ja nie wiem skąd oni mają takie, takie pomysły i kto pomyślał, że hmm, to na pewno przypadnie do gustu wszystkim naszym graczom, albo na przykład był pik, który sprawiał, że e, zamiast włączyć grę, czyli jak naciskaliśmy play, żeby zagrać, to gra nie uruchamiała gry, tylko zamiast tego ściągała kolejną kopię na nasz komputer, czyli mieliśmy dwa razy, musieliśmy dwa razy ściągać Fallouta, na przykład z 50 giga nam się robiło 100 giga, potem dochodził jeszcze wspomniany przeze mnie patch, czyli gra zajmowała 150 giga albo i więcej, zależy ile razy, żeście w swojej złości klikali no play, play, play, play, no i mieliśmy na przykład nie, nie 8 wie, Nie wiem, czy ten Fallout to w ogóle nie, nie spadka tego roku, gdyby już tak podsumować. Nie wiem, czy coś może przebić ee, no, tak, tak zły produkt, bo od Diablo nie możemy nic powiedzieć, bo jeszcze nie jest wypuszczone, ale Fallout już jest po premierze i wciąż jest tym samym babolem, który był przed premierą. Tak jest i Bethesda, no, no nie wiem, no niestety tym razem się nie popisała, ale bardzo by było nam miło, gdybyście dali nam znać na Facebooku Radia Luz albo na naszej stronie podcastów Spotify co wy myślicie, jeśli chodzi o wpadki tegoroczne i czy zgadzacie się bądź nie zgadzacie z tym, co żeśmy tutaj powiedzieli, a my będziemy się tymczasem żegnać. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Adam Berdzik, Miłosz Szymczak i do usłyszenia w niedzielę za tydzień. Cześć.